To czym zajmiemy się dzisiaj jest kontynuacją etapu w życiu i w podróży świętego Pawła Apostoła, która to podróż zaczęła się w XIX rozdziale i której ostatecznym celem, jak pamiętamy, jest Rzym. Ale dzisiaj ten y, cel rzymski znika, nie będzie o nim mowy, natomiast to, co było etapem pośrednim w itinerarium z XIX rozdziału, które jeszcze dzisiaj przez chwilę zobaczymy, y, pojawi się jako punkt dojścia na tym kawałku. I tym celem bezpośrednim ku któremu zmierza Paweł jest Jerozolima Będziemy Pawłowi towarzyszyć w takim stosunkowo długim kawałku drogi strady do Miletu z etapem pośrednim w Asos. Natomiast poszczególne etapy drogi nie zajmują, nie są przedstawiane z równą szczegółowością. Najwięcej uwagi w opowiadaniu poświęca się jednemu epizodowi z pobytu Pawła w Milecie. I paradoksalnie nie jest to epizod związany z Miletem, z kościołem w Milecie, bo o tym praktycznie się nie mówi, o tej wspólnocie praktycznie się nie mówi, ale jest to swoiste domknięcie aktywności Pawła w Efezie. Można by więc, podsumowując to, co powiedzieliśmy do tej pory, powiedzieć tak. Na Efezie kończy się etap takiej e, stricte apostolskiej, misjonarskiej działalności Pawła. I Efez jest koroną Pawłowego Apostolatu. Pamiętamy, że spędził tam ponad dwa lata, nauczając, więc zdążył wżyć się w tę wspólnotę, rozstał się z nią wbrew sobie, w dramatycznych okolicznościach, ale właśnie dlatego, że to rozstanie nie pozwoliło na pożegnanie się, dlatego w Milecie następuje ostateczne e, pożegnanie <śmiech> Pawła z kościołem w Efezie. A z drugiej strony... Tak jak w Ewangelii według świętego Łukasza mówi się o Panu Jezusie, że zakończywszy swoją działalność w Galilei, zwrócił swoją twarz ku Jeruz Jeruzalem i teraz będzie zdążał do Jerozolimy, gdzie ma dokonać swojego egzodosu, swojego przejścia z tego świata do Ojca, tak samo Paweł zamyka za sobą działalność w Azji Mniejszej, która ostatecznie okazuje się głównym polem jego działalności misyjnej i kieruje się do Jerozolimy, co do której, jak zobaczymy, ma pewne przeczucia i nie są to przeczucia, z których tryska optymizm. Od epizodu, e, którego sceną jest miasto nazywane Troada albo Aleksandria Troada. Troada bowiem okay. jest to kraina geograficzna. I tak jak nie ma miasta Warmia. Tak na dobrą sprawę nie było miasta Troada. Natomiast używano tego terminu jako skrótu e, dla miasta, które zmieniało nazwy, ale w czasach, które nas interesują, imię swoje wywodziło od Aleksandra, ale nie dlatego, że Aleksander Macedoński tam by był jak to się zwykle działo z Aleksandriami fundowanymi przez niego samego. W Troadzie rozgrywa się epizod, który jest stosunkowo istotny dla zrozumienia, kim jest Paweł w narracji dziejów apostolskich. Ponieważ następuje takie skontrastowanie pozycji Piotra i pozycji Pawła i zobaczymy jak te dwa portrety się do siebie mają. Zacznijmy więc od pierwszego epizodu rozgrywającego się właśnie w troadzie. Paweł pod koniec perykopy poprzedniej do troady przybył, więc już tu jest i pamiętamy, że zwykle, kiedy opowiada się w dziejach apostolskich o działalności Pawła w jakiejś miejscowości, to jaki dzień tygodnia jest momentem kluczowym. Szabat, bo wtedy Paweł idzie do synagogi, tam przemawia, no i potem to już się dzieją różne rzeczy, czasem oklaski, czasem bęcki, wiemy, fortunakowym się toczy, tak. Natomiast tutaj dosyć wyjątkowa jest sytuacja, ponieważ punktem odniesienia nie jest spotkanie wyznawców judaizmu, w synagodze, gdzie Paweł występuje jako chrześcijański yy, kaznodzieja i misjonarz, yy, porządny Żyd powiedziałby jako magit, taki wędrowny kaznodzieja, tylko Paweł ukazany jest jako lider wspólnoty chrześcijańskiej. <śmiech> W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który na zamierzał odjechać, przemawiał do nich i przedłużył mowę aż do północy. Proszę Państwa, na co warto zwrócić uwagę? Nie dowiadujemy się o Pawle, że jest liturgiem, że przewodniczył łamaniu chleba. Dowiadujemy się, że przemawiał po łamaniu chleba. A więc nie występuje jako przewodniczący wspólnoty liturgicznej, ale jako nauczyciel. Jeżeli weźmiemy z Apologii pierwszej Justyna Męczennika ten, to opowiadanie o tym, jak przebiega spotkanie chrześcijańskie, no to mamy liturgię, której przewodniczą yy, kapłani, a po niej nauczyciele przemawiają. I tutaj co byśmy mieli? No właśnie takiego chrześcijańskiego nauczyciela, który po łamaniu chleba ma czas na prowadzenie swojej działalności związanej z jego urzędem. Co pozwala nam zrozumieć, jaką rolę we wspólnocie Paweł pełni. A więc nie jest uważany i nie uważa się za człowieka, który wszystko może. Ma swoją rolę we wspólnocie, ma swój charyzmat, który stara się rzetelnie wykonać. To nic, że on w tej swojej roli nauczyciela jest postacią kluczową, że jest ważny. Ale to nie znaczy, że jest guru, że co powie to jest święte że co zachce, to zrobi. Wchodzi w pewien porządek życia wspólnotowego. Więc to nie jest wspólnota ludzi, którzy się zebrali, bo ich przekonała dobra nowina o Jezusie i dopiero się będą umawiać, kto jest kim w tej grupie. Ten Kościół, w którym funkcjonuje Paweł, ma już swoje instytucje. To jest wspólnota jakoś poukładana, od strony y, ról społecznych, ale też i ról, powiedzielibyśmy, y, sakramentalnych. I do tej roli Paweł jakoś się nie rwie. Dlaczego to dobre oświetlenie sali zostało podkreślone? Zastanawiałem się, kombinowałem, szukałem. Wybaczcie Państwo, nie znalazłem niczego sensownego. Natomiast popatrzmy na ten dosyć charakterystyczny motyw z XX rozdziału. I warto zauważyć, że... O ile wyrażenie, łamanie chleba nie jest bardzo częste w dziejach, to w nawet można powiedzieć, należy do stosunkowo rzadkich wyrażeń. To pojawia się w rozdziale 20 w perykopie 7.13, którą się w tej chwili zajmujemy, aż dwa razy. W powiązaniu z nauczaniem, z przemawianiem. Popatrzmy na dwa elementy wzięte z sumarium z drugiego rozdziału, czyli z tego opisującego stan kościoła po zesłaniu Ducha Świętego, nie ma motywu wspólnoty dóbr, który jest podkreślany w odniesieniu do wspólnoty jerozolimskiej. I w drugim rozdziale, i w w czwartym rozdziale, w tym sumarium e, drugim i w trzecim sumarium na koniec e, piątego rozdziału. Tutaj wspólnota dóbr znika. Pozostają takie elementy jak łamanie chleba i nauka apostołów. I to są elementy, które konstytuują Kościół założony przez Pawła. Wspólnotę kościelną w Azji Mniejszej, blisko Europy. Bo Troada leży w tym samym regionie, stąd nazwa, co Troja, którą znamy dzięki... Epo Epopei, epopei e, Homera. Jak się okazuje, tym, co y, najszerzej jest y, zrelacjonowane z tej działalności Pawła w y, Troadzie, jest y, wydarzenie, które trudno określić inaczej niż jako wypadek losowy, nieszczęśliwy wypadek, do którego dochodzi podczas. Nie ukrywajmy rozwlekłego przemówienia Pawła. Jest noc. Ktoś przysypia, a że siedzi dosyć wysoko, to upadek okazuje się być dotkliwy. Roman Branschteter w jednym z takich króciutkich tekstów, które pisał zwłaszcza pod koniec życia Nawiązuje do tego fragmentu dziejów apostolskich, powiadając tak, że kaznodzieje współcześni powinni mieć na uwadze, że chociaż mogą się rozgadać jak święty Paweł, to niech pamiętają, że jak słuchaczowi coś się stanie, to niewiele będą mogli pomóc. Na szczęście Paweł mógł coś zaradzić jeśli chodzi o skutki swojego gadulstwa. Ale zauważmy, że sposób w jaki sobie Paweł radzi z tą sytuacją, to nie jest standardowe postępowanie w przypadku wskrzeszenia. Bo my wiemy tak mniej więcej jaka jest technologia wskrzeszenia. Tak mniej więcej wiedzielibyśmy, od której strony się do tego zabrać. Skąd wiemy? No bo pamiętamy relacje o wskrzeszeniu dziecka dokonanym przez proroka Eliasza. Znamy relacje o wskrzeszeniu dokonanym przez Elizeusza. Znamy od synoptyków opowiadanie o wskrzeszeniu córki Jaira. Mniej więcej wiemy, jak to wyglądało. Przychodzi taumaturk, cudotwórca, modli się, ewentualnie wykonuje jakieś gesty nad zwłokami. No i przede wszystkim mamy trupa. To trzeba zastrzec. I następuje wskrzeszenie, wywołujące reakcje świadków. Czy w dziejach apostolskich mamy opowiadanie, które by odpowiadało temu typowemu scenariuszowi wskrzeszenia. Mamy, proszę Państwa, jak sobie przypominamy z pierwszego roku poświęconego dziejom apostolskim, w dziewiątym rozdziale znajdujemy opowiadanie o tym, jak Piotr dokonał wskrzeszenia. Była sobie taka młoda, miła pani, która mieszkała koło Jafy. I kiedy Piotr wyprawił się z Jerozolimy do Jafy, jak pamiętamy, to to nie była bardzo długa wycieczka. Okazało się, że wspólnota w Jafie jest w żałobie, bo straciła taką cenną osobę, jaką była owa Tabita, czy Dorcas. Tutaj zamiast greckiego Dorcas mamy Gazela, przetłumaczono to imię na język polski, No to okazuje się, że Piotr, widząc, że inni rozpaczają i płaczą i pokazują, co ona im sprezentowała za życia, botkała różne rzeczy i obdarowywała ubogich ubraniami, Piotr postanawia, czy wie, że powinien zareagować y, inaczej niż przyłączając się do żałoby. I widzimy, że realizuje taki klasyczny scenariusz wskrzeszenia. Modli się przy zwłokach, życie powraca i wszyscy się dziwią i radują że nastąpiło wskrzeszenie. Spróbujmy zestawić ze sobą te dwa opowiadania, które pozornie wydają się sobie bliskie. Czyli wskrzeszenie Tabity i wskrzeszenie Eutychesa. Zresztą, moi Państwo, żeby upaść tak nieszczęśliwie z parapetu okiennego, żeby się zabić, to trzeba być pechowcem, tak? Umówmy się, to raczej nie jest wysokość, która koniecznie musi się skończyć poważnym urazem. A imię tego młodzieńca znaczy szczęściarz. Więc, że tak powiem, do pewnego momentu to imię kiepsko się, kiepsko się usprawiedliwia w odniesieniu do tego konkretnego dżentelmena. No ale mamy dwóch taumaturgów, Piotra i Pawła. I możemy porównać to, co zrobił jeden i to, co zrobił drugi i zobaczyć, czy zrobili to samo? Jeden działa w niedalekich okolicach Jerozolimy. I jak pamiętamy, ruszył się z Jerozolimy właściwie dlatego, że w Jerozolimie zaczęło się palić pod stopami uczniom Jezusa. Jest to reperkusja, konfliktu, który został wywołany przez działalność Stefanosa, czyli Szczepana, działającego wśród Żydów, Hellenistów. Ta działalność skończyła się ostrym konfliktem, donosem do Sanhedrynu, samosądem i potem wybuchają Prześladowania, które powodują, że uczniowie się rozpraszają, uciekają z Jerozolimy. No i gdzie tam kogo poniosło, tam się znajduje. Piotra widzimy w okolicach Jafy, ale daleko nie uciekł. Natomiast Pawła widzimy na skraju Półwyspu Małoazjatyckiego. Przepłynął morze, przeszedł cały ląd, Azję Mniejszą, w poprzek i dotarł tam, gdzie się zaczyna Bosfor, gdzie zaraz na horyzoncie widać Macedonię, a więc w pewnym sensie dotarł na kraniec Azji. No to to, co nazwaliśmy technologią wskrzeszania. Jak? Popatrzmy jeszcze na tekst. Po tym nieszczęśliwym upadku Eutyches został podniesiony jako zmarły. Tak, no, wyobraźmy sobie, biorą za rączki, za nóżki i taszczą. Natomiast Paweł powiada co? Hegar autoestin. Dusza jego w nim jest znaczy dycha według Pawła to nie jest nekros on nie jest nieboszczyk tylko jeszcze żyje Tym, jak yy, no, myślę, zbliżył się do tych zwłok, przytulił się do nich. A więc co on w tym momencie wyraża? Czy swoje przekonanie, że ten, kto wierzy w Chrystusa, nie umrze na wieki? czy swoją obserwację, że trochę za szybko stwierdzono zgon, że nie wszystkie argumenty za tym przemawiają. No, nie zrobił testu lusterka, więc się nie dowiemy, czy Eutyches oddychał, czy nie oddychał. Ale Paweł zaprzecza, że upadek jako skutek wywołał śmierć. i sobie mówi. Do świtu. A potem można by sądzić, to jest kawałek tekstu, który jest trochę taki mobilny w różnych rękopisach, e, można stwierdzić, że już pod nieobecność Pawła objawił się żywy Eutyches. Więc to nie jest tak, że Paweł go wskrzesił, a tłum jęknął z podziwu i radości. Uuu, wskrześ! Nie no, chłopak spadł, wynieśli, wydawało się, że nie żyje, Paweł się upierał, że żyje. Może dlatego, żeby nie psuć atmosfery, no bo jak tu potem gadać, jak mamy trupa, tak? To już lepiej będzie, że, niech będzie, że półżywy. Więc nie mamy do czynienia z taką e, pełną formą wskrzeszenia. Mamy do czynienia z takim przypadkiem na pograniczu. I nie wiemy, czym się wykazał Paweł. Czy zdolnościami cudotwórczymi, czy bystrością obserwacji, która pozwoliła mu stwierdzić, że chłopak żyje. Skutkiem... Wskrzeszenia Dorcas jest to, że po całej okolicy rozchodzi się fama cudu, który, którego dokonał Piotr. Więc skutek jest istotny. Zasięg tej informacji jest duży. W przypadku Pawła zobaczmy, że wyrażenie użyte na opisanie skutku tego, co się stało z Eutychesem, to jest dużo skromniejsze sformułowanie. No cieszyli się, co, co się mieli zmartwić, że się nie zabił, A więc w tym zestawieniu Piotra i Pawła to widać, kto jest pierwszy. Piotr jest, moglibyśmy powiedzieć, instytucjonalnie kontynuatorem. Yy, Mistrza. I gdybyśmy za taki punkt odniesienia, kamień probierczy, wzięli wskrzeszenie córki Jajra, to opowiadanie o wskrzeszeniu Dorcas przez Piotra jest dużo bliższe temu modelowi. I ono się sytuuje w tym w tej perspektywie, którą w początkowej partii dziejów apostolskich autor kreśli, że apostołowie dokonują cudów i znaków tak, jak dokonywał ich za swojego doczesnego życia Chrystus Pan. Natomiast Paweł prowadzi działalność o większym zasięgu. Nikt nie próbuje mu tego odebrać. Natomiast jeśli chodzi o tę e, zdolność dokonywania znaków, cudów, to zauważmy, że Paweł nie funkcjonuje jako taumaturg. Nie jest takim etatowym cudotwórcą Co gdzie to nie pójdzie To albo kogoś uzdrowi Albo kogoś wskrzesi a no, no spokojnie przejść nie może bogonosi. No. To już z Piotra emanuje Ta moc cudotwórcza A Paweł nie Paweł działa mocą słowa Tak jak Piotr Działał Także mocą znaku. Więc y, zachowana jest hierarchia urzędu Piotra, pierwszego spośród dwunastu, i urzędu Pawła, który został wybrany i przeznaczony do misji do Pogan, ale do tego, do, do tej misji. Natomiast y, Kościół, który jest matką, to jest Kościół Jerozolimski i tym, kto stoi na czele Kościoła, jest Piotr wyrastający z tego Kościoła Jerozolimskiego. I jest to ostatni moment w dziejach, który możemy uznać za takie zestawienie Piotra i Pawła i przypomnienie że istnieje pewna hierarchia. Hierarchia, którą sam Paweł w dziejach uznaje. Idzie do Jerozolimy, żeby rozstrzygnąć spór o sytuację w Antiochii. Poddaje się autorytetowi Piotra i autorytetowi Jakuba. Wysłuchuje ich zaleceń. Natomiast w liście do Galatów, co słyszymy? A myśmy robili, jak trzeba było w tej. Antiochi przyszedł Piotr, paty raczył, Tom go pogonił. Troszkę inaczej to wygląda. W liście do Galatów Paweł występuje jako równorzędny apostoł. I wiemy dobrze, że on potrafił postawić jasno sprawę swojego apostolstwa. Natomiast dzieje apostolskie jakby pozycjonują go. Poniżej Piotra. I tak ma być. I taki obraz kościoła jest yy, utrwalony w dziejach. Gdzieś tu będzie Troada, czy Aleksandria Troada? Tu jest Assos. A tu jest Milet. Proszę Państwa, z Troady do Assos jest niewielki kawałek drogi. Są stosunkowo blisko siebie położone miasta. Natomiast charakterystyczne jest Yy, że my, a więc grupa, w której należy się domyślać obecności autora dziejów, okrętują się w troadzie i płyną ten kawałeczek do Asos, to naprawdę w dzień się chłopaki spokojnie wyrobili. Nawet jeszcze jak... Od dobrej porze wypłynęli z Troady, to jeszcze przypłynęli do Asos tak, że wcale nie spóźnioną kolację tam zjedli. Natomiast Paweł decyduje, że pedze, czyli na nóżkach odbyć ten kawałek drogi. A na nóżkach jest dużo wolniej niż statkiem. Pomijając już to, że w nóżki wchodzi. Więc raczej w dzień się Paweł nie wyrobił. Potrzebował więcej czasu. E niż jego towarzysze, którzy wybrali wygodniejszy środek lokomocji. To po co Paweł tak zdecydował? Nie wynika z tekstu ani z mapy, że miał po drodze jakieś sprawy do załatwienia. Widzicie sobie Państwo, co mówiliśmy miesiąc temu, jak urząd Pawła obrasta organizacyjnie, instytucjonalnie. Paweł jest głową tych kościołów, które zakłada. Ma swój sztab, który go wspomaga w jego działalności. Tego się dorobił wykonując swoją pracę misjonarską wypracował sobie pewien styl działania, pewien zespół ludzi a teraz przechodzi do następnego etapu w swoim życiu nie pamiętam kto, ale ktoś bardzo mądry powiedział że cierpi się i umiera samotnie nie można w towarzystwie I można by powiedzieć, że ten symboliczny gest Pawła, albo przynajmniej to jego zachowanie odczytane w taki symboliczny sposób, jest jakby ten wybór jego drogi, w której nikt mu nie będzie towarzyszył, którą będzie musiał pójść sam. Już nie idą kupą. Bo tam, dokąd Paweł idzie, idzie się pojedynczo. To, to można powiedzieć dopiero z perspektywy tego, że my wiemy, jak się ta podróż skończyła, to tak można ten motyw zinterpretować. Ale, ale to, że Paweł jednak wybiera samotną podróż, samotną drogę, no, to, to jest fakt i on został w tekście odnotowany. Więc o tyle musimy się z nim liczyć. Podróż z Asos, Nie wiem czemu te strzałkę przesunęło do mityleny, a z mityleny do miletu. Jak widzimy, mitylena le leży na lesbos i jakby się nie zastanawiać, no to to są takie Jednodniowe etapy do zrobienia okrętem. Natomiast na piechotę, to jest kawałek, a Paweł się przecie podobno spieszy. Na pięćdziesiątnicę chce być w Jerozolimie. Proszę Państwa, to jest pierwsze wspomnienie Pięćdziesiątnicy od drugiego rozdziału. Nie chcę się upierać, że to tworzy jakąś klamrę w sensie kompozycyjnym, ale fakt jest faktem, że święto Pięćdziesiątnicy nie było w robocie od drugiego do dwudziestego rozdziału, a teraz się pojawia. Mówiłem, że przez chwilę jeszcze przyjrzymy się, przyjrzymy się temu itinerarium z XIX rozdziału do Jerozolimy przez Macedonię i Achaję, a potem trzeba zobaczyć Rzym. Więc tutaj mamy skrócenie tego itinerarium do tego pierwszego celu Jerozolima. Paweł kieruje się zdecydowanie ku Jerozolimie, o której będzie mówił, żegnając się ze swoimi braćmi z Efezu. I zobaczymy, czym dla niego ta Jerozolima jest. Tutaj mamy mapkę troszkę mniej szczegółową, ale akurat dokładnie odnotowującą tę drogę, którą z Asos statkiem odbywa Paweł już razem ze swoimi towarzyszami do Miletu, a potem z Miletu do Jerozolimy by osiągnąć ten cel, który sobie stawia. I teraz dochodzimy do tego, co jest zasadniczą częścią fragmentu, którym zajmujemy się dziś. Widzieliśmy Pawła nauczającego, uczestniczącego w łamaniu chleba, dokonującego tego cudu nie cudu w związku z Eutychesem Pawła podróżującego samotnie, w towarzystwie, lądem, morzem. A teraz będziemy głównie słuchali Pawła. Jego mowy, która zauważmy jest dosyć długą mową. Pamiętamy takie mowy y, po trzy, cztery wersety, a ta ma wersetów y, dziewięć. Więc y, jest stosunkowo długa. Co więcej, nie jest wykładem jednej tezy, którą by sobie Paweł postawił i tę tezę rozwijał. Znowu musielibyśmy sobie przypomnieć zajęcia z e, pierwszego roku, w którym zajmowaliśmy się dziejami. E, pamiętacie Państwo e, mowę Piotra, tę programową, wygłoszoną w Dniu Pięćdziesiątnicy, i tam sobie powiedzieliśmy jasno, jest teza, którą Piotr rozwija. Przypomnijmy sobie mowę Pawła z 17 rozdziału, to już y, zeszły rok. Y, tam też Paweł stawia sobie tezę i ją rozwija. I tak powinno się robić. Najprostszy przepis na wystąpienie publiczne: Powiedz o czym będziesz mówił, opowiedz o tym i na koniec powie, powiedz o czym mówiłeś. I do wszystkich powinno dotrzeć. Trzy razy powtórzone powinno się wbić w świadomość. Dlatego się powtarza reklamy. Natomiast. Gdybyśmy szukali jakiego, jakiejś tezy programowej tej mowy Pawła, to nie znajdziemy. On mówi o kilku rzeczach, które są ważne, bo jak ich nie powie teraz, to już ich nie powie nigdy. A więc chociaż długa to nie, nie chociaż. Ta mowa jest długa, a przy tym rwana. Co nadaje jej pewne cechy autentyzmu. Bo pamiętamy, jak mówiliśmy o roli mowy w historiografii hellenistycznej. no to to przeważnie było tak, że mowę komponował autor książki, żeby dać swój komentarz do jakiejś postaci, do jakiegoś wydarzenia. I wtedy tworzył taki mini traktacik, który można było wkleić w opowiadanie. A tutaj to nie jest traktacik na jakiś temat. Stąd można by powiedzieć, że rzeczywiście sprawy, o których w tej mowie to są te sprawy, które Paweł uważał za najważniejsze w momencie swojego rozstania ze wspólnotą e, kościelną w Efezie. W pierwszej części... swojego wystąpienia, czyli od 18b do końca 21 Paweł przedstawia w formie syntetycznej swoją działalność w Azji. Na co zwraca uwagę? Popatrzcie, drodzy Państwo, tu zasadzki żydowskie, tu nawoływanie skierowane do Żydów, jak i do Greków. Działalność Pawła w Azji jest działalnością w środowisku żydowskim. Jeżeli napotyka opór, to głównie napotyka go właśnie w tym środowisku. A więc jest to głoszenie Chrystusa na glebie, która powstała dzięki istnieniu wspólnot żydowskich w Azji Mniejszej. Co nie oznacza, że zawsze fakt ten ułatwia działalność Pawła. Natomiast e, zwraca uwagę na swoją odwagę głoszenia. Są przeciwności, ale on się z tymi przeciwnościami boryka a nie ucieka przed nimi. I zobaczymy, że ten wątek przeciwności, którym trzeba stawić czoła, będzie się przewijał w różnych segmentach, zwłaszcza w końcowym tego wystąpienia Pawła. Jeżeli szukamy jakiegoś motywu przewodniego, może nie tezy do udowodnienia, ale motywu przewodniego, tej mowy Pawła to z całą pewnością jest nią wytrwałość w przeciwnościach. Nawet wtedy, kiedy te przeciwności mają charakter e, taki drastyczny, kiedy w grę wchodzi zagrożenie życia. No właśnie, i tu się pojawia Jerozolima. Paweł udaje się do Jerozolimy i z jednej strony jest to podróż w nieznane, ale z drugiej strony jest to podróż która, jak cała działalność Pawła, będzie oznaczała stawianie czoła przeciwnościom. W Jerozolimie nie spodziewa się niczego innego, niż tego, z czym się spotykał w każdym innym mieście. Jerozolima to nie jest jego dom, spokojna przystań, gdzie po trudach swojej działalności misjonarskiej będzie mógł znaleźć wytchnienie, wikt i opierunek, mendal albo dodatek do emerytury. Nic z tych rzeczy. Kolejne miasto, gdzie trzeba głosić Ewangelię i być przygotowanym na przeciwności z tego powodu. Zanima, to nie jest chrześcijańskie miasto, w którym Paweł zostaje, zostanie przywitany jako zasłużony dla ewangelizacji i będzie mógł powiedzieć jako siołek ze Szreka, no to marchewka dla bohatera. Tam też będzie miał swoich przeciwników, tam też będą czekały na niego... Kolejne niebezpieczeństwa. Co więcej, Paweł już jest świadom w tej mowie, że to raczej ostatnia prosta. Zobaczmy, że te słowa o końcówce biegu i posługiwania brzmią podobnie jak fraza z listu, który zaliczamy do pasterskich, a więc przez wielu egzegetów ta grupa listów jest traktowana jako listy przypisywane Pawłowi, ale napisane już po jego śmierci. Ta, to, to słynne zdanie W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem, a na koniec przygotowano dla mnie wieniec, który mi w owym dniu odda Pan. Sprawiedliwy sędzia. Tutaj mamy y, formułę znacznie mniej rozbudowaną, ale że tak powiem materiał na tę piękną frazę z listu do Tymoteusza jest. A więc y, y, co? Y, listy pasterskie korzystają też z obrazu Pawła z dziejów apostolskich? niewykluczone. No, ale to temat na troszkę inne opowiadanie. Natomiast Paweł w tej swojej mowie jest przedstawiony jako ktoś, kto ma pełną świadomość, że apogeum swojej działalności ma już za sobą ale z drugiej strony to nie jest kombatant, który teraz już tylko czeka na to, że będzie mógł odcinać kupony od swoich zasług, tylko jest to osoba świadoma, że tę ostatnią końcówkę, znaczy, przepraszam, że ten ostatni odcinek, tę końcówkę jego e, misji Trzeba będzie przeżyć z pełnym zaangażowaniem, że nie będzie łatwo, ale że trzeba dochować wierności także na tym etapie. Paweł jest gotów złożyć swoje życie w ofierze, służąc Ewangelii. I to mu daje mandat, żeby czuć się wolnym od odpowiedzialności za tych, którzy podobną ofiarę już ponieśli. Proszę Państwa, zauważmy, że jeśli chodzi o opowiadanie dziejów apostolskich, to nie widzieliśmy jeszcze takiej sytuacji. Żeby ze środowiska Pawła ktoś stracił życie jako świadek Ewangelii. Mamy męczenników, Jakuba, Stefana, Szczepana, ale to są ludzie spoza kręgu Pawłowego. To nie Paweł na nich wpłynął, że podjęli męczeństwo. To nie Paweł spowodował, że stracili życie. Więc za nich nie musiałby się czuć odpowiedzialny. I, że tak powiem, narracja dziejów apostolskich nie dostarcza nam materiału, o którym moglibyśmy powiedzieć, o, o, to o tym teraz mówi. O śmierci tego czy tamtego. No tak, ale przypomnijmy sobie tę jego rolę. Ona była pasywna. Natomiast dotknęła pani istotnego motywu, który tu jest kompletnie nieobecny. Pamiętamy z listów Pawła, jak wcześniej żeśmy mówili o kontraście dziejów z tym, co Paweł pisze w liście do galatów o konflikcie antiocheńskim, no to wyszedł troszkę na żołnierza samochwała w liście do galatów. Ale jest i druga strona medalu. Paweł wspomina tu i tam o sobie jako prześladowcy Kościoła. I wspomina, że tak powiem, waląc się za każdym razem w piersi tak, że aż huczy. On ma świadomość, że jakąś krzywdę Kościołowi zrobił. Konkretno. Natomiast tutaj i gdzie indziej w dziejach apostolskich Paweł raczej się nie rozwodzi nad tym, że prześladował Kościół. To, że tak powiem, we własnych listach Pawła jest więcej tego gryzienia się ze sobą. Ja, prześladowca Kościoła, ja, najmniejszy z apostołów, bo prześladowałem Kościół. Natomiast w dziejach? Dobra, błędy młodości, nie wypominamy. Ważne, co zrobił od momentu, kiedy stał się naczyniem wybranym, i poniósł Ewangelię na, na krańce świata. Tam, gdzie żaden z apostołów, żaden z dwunastu nawet nie pomyślał, że mógłby jechać, to on tam dojechał. I tutaj też raczej wszystko jest skupione na tym, co Paweł zrobił jako e, apostoł, nauczyciel Kościoła a nie jako prześladowca Kościoła. Bo jeżeli wygenerowała jego działalność jakieś ofiary pośród chrześcijan, a chyba coś tam parę udanych aresztowań miał na koncie, skoro tak się z tym gryzł, to, to nie o to chodzi. Z tego tytułu w dziejach apostolskich nic sobie Paweł nie wyrzuca. Pory przeciwności, o których mówi Paweł, ukazane są jako przeciwności pochodzące z zewnątrz. Głoszenie Ewangelii napotyka opór, rodzi prześladowania. Paweł nieraz na własnej skórze dosłownie skutków tych prześladowań doświadczył, nie cofnął się przed nimi, gieroj. Natomiast kolejna część przemowy Pawła odnosi się do zwrócenia uwagi na sam Kościół i to konkretny Kościół Efeski. się ze starszymi kościoła w Efezie, wskazuje, że czas związany z jego nieobecnością stałą, czas związany z tym, że definitywnie składa odpowiedzialność za Kościół w Efezie w inne ręce, w ręce nadzorców episkopoi, czyli biskupów, to będzie czas, kiedy uaktywnią się przeciwnicy wewnętrzni. My, my znamy takie sytuacje. Znowu kłania się list do Galatów. że Paweł prowadzi swoją działalność misyjną, wyjeżdża, pojawiają się ludzie z Jerozolimy, którzy głoszą konieczność obrzezania i Paweł interweniuje, tych y, misjonarzy głoszących konieczność obrzezania próbuje zdyskredytować, natomiast tych, którzy ulegli ich propagandzie, próbuje doprowadzić do porządku, chwytając się, jak pamiętamy, pamiętamy, mocnych argumentów, pokazując, że albo obrzezanie jest drogą do zbawienia, albo Krzyż Chrystusa. Jeżeli uważamy, że obrzezanie jest elementem koniecznym do zbawienia, to odbieramy wartość Krzyżowi Chrystusowemu. Albo łaska płynąca z Chrystusowego Krzyża, albo prawo do zbawienia wynikające z przynależności do wspólnoty przymierza opartego na torze. I nie ma kompromisu. Natomiast tutaj sytuacja jest odmienna o tyle, że Paweł już nie będzie mógł wrócić czy nawet interweniować listem, no bo się już wybiera na lepszy świat, Więc yy, z owymi wilkami wspólnota efeska będzie sobie musiała poradzić sama. Proszę Państwa, powstaje pytanie Skąd się te wilki drapieżne wezmą? Bo to już nie będzie jakiś desant z zewnątrz, tylko to będzie coś, co się wydarzy na gruncie lokalnym. Jeżeli popatrzymy na konflikt we wspólnocie w Koryncie i na jego źródła to tam jakby są, jest podwójna geneza tego konfliktu. Pierwszy powód działalność różnych nauczy, nauczycieli, czyli tak naprawdę chodzi o kontrast między dwoma panami. Apollosem i y, Pawłem, a właściwie odwrotnie Pawłem i Apollosem, bo najpierw działa Paweł, a potem Apollos swoim nauczaniem wzbudza y, daleko idący niepokój i, i dyskusję. Tutaj nie dowiadujemy się, kogo Paweł ma na myśli. A, a jakby drugie źródło podziałów w Koryncie no to jest kwestia reakcji na niemoralne zachowanie niektórych, przynajmniej członków wspólnoty Kościoła. Jedni są bardziej restrykcyjni, domagają się wyciągnięcia konsekwencji, a inni mówią dobra, nie. Nie róbmy z tego tragedii. Jak to o pewnym młodym człowieku dziadek powiadał, nie krzyczcie na Maciusia, Maciuś z tego wyrośnie. Tyle, że problem polegał na tym, że Maciuś miał 30 lat i kradł samochody. Więc teraz pytanie. Jakie mogą być źródła konfliktu w kościele efeskim? Proszę Państwa, wokół tego istnieje jakby duża dyskrecja. Wilki drapieżne wejdą między was, spośród was samych powstaną ludzie którzy głosić będą przewrotne nauki. Popatrzmy, jeśli chodzi o wilki drapieżne. To, to nie jest pierwszy tekst, w którym się ta fraza pojawia. Spójrzmy Mateusza 7,15. Do profeta i e, którzy wejdą do wspólnoty uczniów Jezusa i będą się zachowywać e, jak wilki drapieżne, a co gorsza, ukrywać się będą, w, pod pożorami łagodności, cichości, czyli w tej wilczej skórze, o w, w skórze, przepraszam, e, o której pisze m, Mateusz. Obraz wilka Już bez tego przymiotnika drapieżny, przy czym tutaj drapieżny to jest harpagos, a więc taki, który łapie w zęby i ucieka. Natomiast tutaj mamy inny przymiotnik, bareus. Bareus dosłownie znaczy ciężki ale także ciężki w sensie uciążliwy. A więc w dziejach mowa jest o wilkach, które nie tyle wyrywają sztuki z stada. Ile się kręcą przy tym stadzie i utrudniają mu życie. To jest troszkę inna historia. Bliżej tego Mateuszowego wilka, który porywa, jest wilk z X rozdziału Ewangelii Jana, Cholikos Harpadzej. Przychodzi i kradnie i porywa. Taki rabuś na czterech łapach. Wajrakowi by się nie podobało. Trudno. Natomiast jeśli chodzi o dzieje apostolskie, to mamy raczej taką sytuację, że między stadem owiec czyli wspólnotą Kościoła, owymi wilkami istnieje coś, co moglibyśmy nazwać wrogą koegzystencją. Ten stan jest przedstawiony nie jako incydent, ale jako stałe żerowanie grupki wilków na wypasającym się stadzie Owiec. A więc jest to zagrożenie, które się, będzie się rozciągać w czasie. Natomiast e, drugim elementem zagrożenia jest zagrożenie fałszywą nauką. I to też pytanie, czy mamy do czynienia z dwoma formami zagrożenia, czy z jedną przedstawioną raz obrazowo, w z tego obrazu wilka, a drugi raz bardziej dosłownie, i wtedy moglibyśmy tę wilczą działalność utożsamić z głoszeniem owych Nauk e, zwodniczych. Przed podobnym niebezpieczeństwem zauważmy, ostrzega wspólnotę, do której się zwraca jako do dzieci swoich, a właściwie dzieciaczków, Teknijamu, autor pierwszego listu świętego Jana. I też widzi niebezpieczeństwo przewrotnych nauk, które y, lęgnie się w, we wspólnocie. A te nauki wychodzą od ludzi, którzy niby do wspólnoty należą, ale są w niej ciałem obcym, bo gdyby rzeczywiście do tej wspólnoty należeli, to nie odeszliby od wspólnej drogi. Przypomnijmy sobie naukę apostołów, w której trwa Kościół, w tym sumarium z drugiego rozdziału, 2.42 naukę, którą głosi Paweł w troadzie i to tak głosi, że aż uśpił jednego ze słuchaczy i doprowadził do, do nieszczęścia i Pawła który przestrzega przed zwodniczymi naukami, które wyjdą od ludzi należących do wspólnoty. Słuchajcie, drodzy Państwo, Paweł mówi do starszych kościoła w Efezie. Jeśli chodzi o sytuację, w której można by umieścić pierwszy Listiana, to pamiętajmy, że na podstawie tradycji wczesnochrześcijańskiej działalność tę późniejszą Jana Apostoła łączy się z Efezem. Efez przedstawiony jest jako pole działalności dwóch apostołów. Jana i Pawła. I jeden uskarża się na zagrożenie przewrotną nauką i działalnością wilków mękających stado, i drugi powtarza te same motywy. Więc ta sytuacja kościelna w Efezie jest dosyć skomplikowana. Zauważmy, że imię Jana nie pada w tym tekście. O Janie czytamy jako o towarzyszu Piotra, który jest zawsze u boku Piotra w czasie jego działalności w Jerozolimie. Zwłaszcza trzeci rozdział, czwarty. Tam się pojawia Jan. Jako współapostoł, tyle że taki apostoł, który jest i na tym się jego misja kończy. Są we dwóch, ale to Piotr naucza, to Piotr przemawia przed Sanhedrynem, to Piotr dokonuje uzdrowienia Chromego, któremu przywraca możliwość chodzenia, jest ten Jan, jest po coś i, i po nic. Po to, żeby Piotr nie był sam. No ale Piotr przyzwoitki nie potrzebował. Natomiast mamy wizję Jana jako jednego z filarów Kościoła którego prawicę uścisnąć oznacza przypieczętować swoją jedność z Kościołem. Piotr, Jakub, Jan. To są filary wspólnoty jerozolimskiej. Tak jak autor dziejów apostolskich próbuje porządkować relacje między Piotrem a Pawłem, tak samo możemy powiedzieć też w sposób bardzo dyskretny porządkuje relacje między Janem a Pawłem, które można powiedzieć, domyślając się temperamentów obydwu panów, nie były relacjami bardzo harmonijnymi, pozbawionymi momentów napięć. Natomiast e, ten Paweł przemawiający do starszych w Efezie, co im kładzie na sumienie? Ano przede wszystkim pokój w Kościele. Jedność. Bronić się przed wilkami, przed nauką przewrotną, ale Nigdzie nie pisze, a pogońcie tych ciadów, Coś się z nami nie zgadzają. Raczej zachowanie jedności przy rodzących się konfliktach jest troską, która znajduje wyraz w tej pożegnalnej mowie Pawła do starszych kościoła w Efezie. jeśli chodzi o mowę, no to jesteśmy już na ostatniej prostej. Paweł przypomina o swojej bezinteresownej działalności ewangelizacyjnej. Tak jak Istniała potrzeba wytłumaczenia się z niesygnalizowanego pre, wcześniej problemu odpowiedzialności za tych, którzy by ponieśli śmierć w prześladowaniach. Wszak mówimy o odpowiedzialności za krew, do której Paweł się nie poczuwa, bo sam też ryzykował. Nie mówi, nie poczuwam się do odpowiedzialności za niczyją krew, bo nikt nie zginął. Mówi tylko, nie poczułem się do odpowiedzialności za niczyją krew, bo ja też nie unikałem niebezpieczeństwa. A, a że nie ja pierwszy zginąłem, sorry, nie moja wina. Tak tutaj poruszona jest inna delikatna sprawa związana z e, misją. Pamiętamy, że Paweł stawia tę kwestię wiele razy. Chciałem tylko skupić na materiale z listów do Tesaloniczan, gdzie ta sprawa jest, można by było powiedzieć, wszechobecna. W jednym i w drugim, i w pierwszym i w drugim liście do Tesaloniczan mówi się jasno o tym, że Paweł i sam Czuje obowiązek zarabiania na swoje utrzymanie i innym nakłada taki obowiązek. Przypomina, że jest obowiązek nie żyć na sępa, tylko zarabiać na siebie. Moi Państwo, przypomnieliśmy sobie, że na początku tego epizodu troackiego, z sumarium, z drugiego rozdziału bierze się łamanie chleba, naukę apostołów, a redukuje się ideę wspólnoty dóbr. Czy jest różnica? Między powiedzeniem Nie martw się brachu Jest jakaś wspólna kasa Ty się módl Wierz głęboko A na pochenek chleba się znajdzie A z drugiej strony mamy takie postawienie sprawy Chcesz jeść? Zakasać rękawy do roboty. Co to znaczy, że siedzisz i czekasz na koniec świata? A skąd będzie Micha? To są raczej dwie różne wizje. I Paweł optuje własnym przykładem i własnym postępowaniem za tą wizją życia wspólnego, w którym kasa wspólna nie jest. Jedna wiara, jeden chrzest, ale portfeli każdy ma swój. Żeby nie było, że lekką ręką sięgamy do cudzego. Więc rozumiemy, dlaczego ten element wspólnoty dóbr przepada w przypadku działalności Pawła. Paweł konstruuje inne wspólnoty, nie pod względem wiary, nie pod względem liturgii, ale pod względem relacji społecznych i ekonomii wspólnotowej. Konstruuje inne wspólnoty niż te, które, których wzorem mogłaby być wspólnota jerozolimska. On nie buduje kopii Kościoła, w którym jest dwunastu, w którym są bracia pańscy, którym są święci z Jerozolimy. Dlaczego? Abo się w życiu nazbierał na tych dziadów. Natroszczył się o tę składkę na Jerozolimy i może ich podziwiać, że im tak potrafią razem z jednej miski, ale wie, że bez zasilania zewnętrznego ten układ po prostu nie działa. I gdyby wszyscy pooddawali swoje majątki do wspólnej kasy, to ciekawe z czego braliby na składkę dla Jerozolimy. Więc to nie jest model, który, który jest do przeszczepienia wszędzie. Niech sobie święci z Jerozolimy będą tymi doskonałymi, ale na tę ich doskonałość to, to trzeba skądś pieniądze wziąć, Nie? Dlatego dla Pawła jednym z elementów równowagi jest praca zarobkowa. I uważa za święty obowiązek w przypadku każdego, kto aspiruje do jedzenia, natomiast w swoim przypadku mówi tak, ja pracuję dla Ewangelii i mógłbym jak inni się zwolnić z obowiązku y, pracy na własne utrzymanie. Ale nie chcę, żebyście mieli przykład. Więc, y, że tak powiem, mnóstwo swojego czasu inwestuje... To dawanie przykładu i swoich sił. Więc jest to dla niego jakoś ważne. Ciekawą rzeczą jest ten agrafon, który Paweł przywołuje na zakończenie swojej mowy. Y Ciekawe, na czym autor dziejów apostolskich opiera to, że Paweł ten tekst zna. Choć no, nikt nie próbuje nikomu wmawiać, że Paweł chodził za Panem Jezusem i słyszał, że podsłuchiwał, jeżeli się rzeczywiście załapał na działalność publiczną Pana Jezusa. Natomiast ten agrafon, czyli słowa Jezusa niezapisane gdzie indziej, agrafa, e, świetnie pasuje jako podsumowanie tej jego postawy, e, która z pracy na własne utrzymanie czyni jeden z atrybutów wierności temu, co Pan Jezus powiedział. Inni tego może nie chcą, nie chcą brać pod uwagę, a Paweł tak. Raczej dawać niż brać. I ten właśnie obraz Pawła, apostoła budującego kościoły e, poza Palestyną zostaje utrwalony i przedstawiony w takiej formie sumarycznej w tej stosunkowo długiej mowie. Oczywiście pożegnanie jest pełne czułości, ale zauważyć warto, że jest to pożegnanie definitywne. Paweł wie, że ten ważny, a może nawet najważniejszy rozdział w swoim życiu, pod tytułem Azja, czy może wprost pod tytułem Efes, zamyka. I że nas góry. A więc... Ruszając z miletu, Paweł wie, że ostatecznie jego celem jest ultima tule, kres wszystkich śmiertelnych. Tyle, że jest to kres śmiertelnych, którzy wierzą w Chrystusa. Dziękuję Państwu za cierpliwość i uwagę. Szczęść Boże. Do zobaczenia w grudniu.